Minęła 22 Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Dobry wieczór, zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. Polska i Świat Trybunał Konstytucyjny. Był trybunał z dublerami, był trybunał z politykami, był trybunał z sześcioma wakatami, a teraz będzie trybunał z tylko jedenastoma, a nie piętnastoma sędziami. No niestety nie ma szczęścia ta instytucja w ostatnim czasie. W jakąż to grę tym razem zaplątał ją prezydent Nowrocki? Powiemy o tym już za chwilę. Tymczasem inny prezydent, Donald Trump, rozważa opuszczenie NATO. To już mu nie zależy na bazach amerykańskich w Europie? Tego dowiemy się z jego nocnego orędzia. Nocny, licząc według polskiego czasu, będzie też start rakiety na Księżyc. Pytanie, czy Artemis II pokonała kłopoty techniczne? I o tym wszystkim w magazynie Polska i Świat, ale najpierw skrót najważniejszych wydarzeń zaprasza Marzena Godona. Prezydent Karol Nawrocki odebrał dziś ślubowanie od dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do prezydenta o odebranie ślubowania od pozostałych czworga. Ci piszą list do prezydenta i pytają o datę ich ślubowania. Polska odwoła się od wyroku w sprawie szczepionek Pfizer, zapowiada Ministerstwo Zdrowia. Belgijski sąd orzekł, że Polska ma zapłacić miliard 300 milionów euro kary za nieodebrane szczepionki przeciw COVID-19. Wyrok jest nieprawomocny. Zarzut usiłowania zabójstwa usłyszy napastnik, który wtargnął dziś do jednej z łódzkich fabryk. Po oddaniu kilku strzałów zabarykadował się w budynku. Po kilku godzinach negocjacji policja zatrzymała go. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, ewakuowano 400 pracowników firmy. Prezydent USA Donald Trump w wieczornym orędziu skrytykuje NATO i zapowie, że wojna z Iranem potrwa jeszcze około dwóch, trzech tygodni. Mówił o tym przedstawiciel Białego Domu stacji CBS News. Trump wcześniej mówił, że rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO. Po ponad 50 latach Amerykanie wracają na Księżyc, ogłosił prezydent USA. Za kilka godzin z Centrum Kosmicznego na Florydzie ma wystartować załogowa misja NASA na orbitę Księżyca Artemis II. Będzie to pierwsza taka misja księżycowa z udziałem ludzi od 53 lat. To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. W nocy deszcz na południowym wschodzie i południu kraju. W rejonach podgórskich deszcz ze śniegiem i śnieg. W górach śnieg. Na zachodzie i północy mgły. Temperatura przeważnie od minus 3 stopni do plus 1. Od 2 do 5 na południowym wschodzie oraz południu. Wiatr porywisty tylko wysoko w górach. Jedynka Polskie Radio. 22.3 Polska i Świat. Dzień do, dobry, wieczór jeszcze raz Państwu. Michale, a znasz to uczucie, gdy przedstawiciele władz publicznych zapewniają po wielokroć o swoich szlachetnych motywacjach i tak Cię zapewniają, tak Cię zapewniają, że zaczynasz w nie wątpić? No, niestety dobrze to znam. To dzisiaj też tak było. Prezydencki minister Zbigniew Bogucki około 11 razy powtórzył, że prezydent jest strażnikiem konstytucji. No ale przecież jest. No tak, tylko zaczynam się zastanawiać, czy to wciąż ta sama konstytucja. Prezydent dzisiaj bowiem zaprzysiągł tylko dwóch z wybranych przez Sejm sześciorga sędziów Trybunału Konstytucyjnego. No i więcej o tych wydarzeniach opowie teraz Sylwia Białek. Prezydent zaprosił do siebie dwoje sędziów, by przyjąć od nich ślubowanie, Magdalenę Będkowską i Dariusza Szostka. Szef jego kancelarii, Zbigniew Bogucki, tłumaczył, że dokładnie dwa wakaty powstały podczas kadencji Karola Nawrockiego. Poza tym, jak mówił, decyzja prezydenta sprawia, że jest spełniony wymóg pełnego składu tej instytucji do orzekania. Ten wymóg to 11 osób. To jest odpowiedzialność głowy państwa, pana prezydenta Nawrockiego, za wszystko to, co dzieje się w czasie jego kadencji. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek powiedział, że prezydent nie może sobie wybierać według własnego widzimisię. Kogo chce widzieć w Trybunale, a kogo nie. Zaznaczył, że jeśli pozostali sędziowie nie zostaną zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, wówczas złożą ślubowanie wobec prezydenta, ale w innej formule, którą świat prawniczy zaakceptuje. Nie pozostaniemy bezradni, bo państwo nie może abdykować. My nie możemy powiedzieć, a jeżeli prezydent jutro się obudzi i powie tak, nie nominowałem oficerów, nie nominuję ambasadorów, a jutro sobie wymyślę, że Tworzę funkcję wiceprezydenta, bo jestem zabiegany, muszę chodzić na siłownię. Ktoś powinien za mnie podpisywać. Czy mamy to uznawać? No nie, państwo musi działać. Sędzia Magdalena Będkowska po wyjściu z Pałacu Prezydenckiego powiedziała, że nie została poinformowana, czy dojdzie do ślubowania pozostałych czworga wybranych w marcu sędziów. Takich informacji nie pozyskałam od pana prezydenta, ani od pracowników kancelarii prezydenta. Natomiast bezsprzecznie wszyscy sędziowie zostali prawidłowo wybrani. Wszyscy powinni mieć możliwość ślubowania. Nie ma żadnych podstaw do tego, ażeby różnicować sędziów i od części odbierać ślubowanie, a części um, nie. Sędzia Dariusz Szostek zaznaczył, że mówił prezydentowi, iż prawidłowo obsadzony Trybunał Konstytucyjny to 15 osób. Bardzo dobrze, że pan prezydent zaprzysięga sędziów i wierzę w to, że zostaną zaprzysiężeni wszyscy sędziowie, którzy zostali prawidłowo wybrani do Trybunału Konstytucyjnego. I taki skład pełen, 15-osobowy powinien funkcjonować w naszym kraju, a po to jest zostaliśmy wybrani, żeby przywrócić Trybunałowi powagę. Sędziowie, którzy dotąd nie otrzymali od Prezydenta zaproszenia do złożenia ślubowania, chcą, aby Karol Nawrocki wskazał termin ceremonii. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska powiedziała, że każdy indywidualnie wysłał list do Prezydenta. Napisałam pismo, aby Pan Prezydent podał nam termin umożliwiający również mnie, wybranej 13 marca 2026 roku przez Sejm, na indywidualną kadencję sędziego Trybunału Konsultacyjnego złożenia ślubowania narodowi w przyjętej formie i wobec pana prezydenta. Wicemarszałek Senatu Maciej Żywno z Polski 2050 uważa, że to co robi Karol Nawrocki to polityczna gimnastyka. Nie było i nie ma żadnego uzasadnienia dla jakiejś teorii rozproszenia, przyjmowania ślubowań czy też rzucania kostką. Ta minimalna ilość sędziów w Trybunale Konstytucyjnym to jednak ciut za mało, kiedy parlament wybrał pełny skład. Prezydent przypisuje sobie rolę selekcjonera, ale polityka to nie piłka nożna. Tak decyzję Karola Nawrockiego skomentowała Urszula Pasławska z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wszyscy byli jednakowo przyjąć w jednakowej procedurze, w jednakowym czasie, na jednym posiedzeniu Sejmu. I dlaczego tych dwóch sędziów traktuje prezydent jako powołany zgodnie z prawem, a tych innych jako niezgodnie z prawem, to jest po prostu absolutnie nielogiczne. Wiceszef Resortu Sprawiedliwości Dariusz Mazur zwrócił uwagę, że między powstaniem wakatów w Trybunale a wyborem na sędziego Święczkowskiego Upłynęło 200 dni, i ta przerwa nie wzbudzała wówczas wątpliwości. A z nami jest sędzia Piotr Gonciarek ze Stowarzyszenia Sędziów Justitia. Dobry wieczór, Pani sędzio. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór, panie redaktor. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali o tym, co oznaczają te kolejne kroki podejmowane przez prezydenta i jego kancelarię, ale zanim o tym, to powiedzmy krótko, dlaczego przez wiele miesięcy Sejm nie wybierał sędziów, a w trybunale w efekcie były wakaty. To jest takie pytanie, panie redaktor, zahaczające trochę o politykę, gdzie mnie jako sędziemu trochę tak nie wypada się poruszać. Wydaje się z tego, co słyszeli z wypowiedzi publicystycznych i politycznych, że chyba jednak gdzieś no, Sejm, czy też większość obecna, chciała jednak tych sędziów wybrać w takiej większej liczbie jednocześnie, żeby poczekała się, zbierze ta odpowiednia liczba tych, tych wakatów. No to jednak... Ten proces wyłaniania sędziów Trybunału jednak jest z natury rzeczy upolityczniony. No, polega to jednak na tym, że to nie Krawa Sądownictwa desygnuje kandydata, tylko to jednak Sejm aktualna większość no wybierań. Tak, y, czy czy możemy jakoś liczone. na dzień dzisiejszy powiedzieć, po co było to czekanie? Co to daje, że wybierze się sześciu sędziów naraz, a nie na przykład nazwisko po nazwisku w ciągu kilku miesięcy? Ja powiem tak, przy takim składzie Trybunału, przy takim prezesie, który czynnie uczestniczył w łamaniu Konstytucji, mówił panu Szięczkowskim, mm -hmm. który był prawym ramieniem zióbry, z zawłaszczeniu prokuratury i tak dalej, który bardzo tak arbitralnie sprawuje rządy, to rzeczywiście jeden czy dwóch sędziów, niezależnie myślących, przywiązanych do Konstytucji, to nie byłoby w stanie samodzielnie wnieść nowej jakości, tam mm -hmm. po prostu nie byłoby siły przebicia, więc być może sześć sędziów już czyni nową jakość w tym Trybunale. To już na boku zostawimy rozmowę o tym, że wiele z tych dylematów rozwiązałoby, gdyby prezydent ym, wsparł reformę Trybunału poprzez ustawę, ale wiemy, że to Oczywiście. się raczej nie wydarzy. No dobrze, to teraz przyjrzyjmy się wydarzeniom dzisiejszym. Sędzia Magdalena Będkowska i sędzia Dariusz Szostek mieli okazję złożyć m, przysięgę przed prezydentem, dosłownie przed prezydentem w Pałacu Prezydenckim. Czy udało się panu w ciągu tego dnia zrozumieć, dlaczego akurat te dwie osoby spośród sześciorga zostały przez prezydenta tak e, wyróżnione? Znaczy ja powiem tak, tak od strony czysto prawnej, bo nie chcę wchodzić w oceny politycznej. To, co mówi pan Bogocki, szef kancelarii prezydenta, to, to, co mówi rzecznik pana prezydenta, w ogóle co mówią przedstawiciele kancelarii prezydenta, to jest zupełnie niezrozumiałe. To jest wprowadzanie opinii publicznej w błąd, bo nie ma żadnych podstaw do różnicowania statutu tych osób. Sejm wybrał sześć osób. Koniec, to jest koniec, kropka. te osoby stały się sędziami. Prezydent nie ma tutaj nic do powiedzenia poza tym, że powinien niezwłocznie wyznaczyć termin uroczystości, czysto symbolicznej, takiej honorowej, od wybrania ślubowania. No właśnie ja tutaj to dosyć, dosyć ponuro żartowałam wcześniej, że... Prezydent jest strażnikiem konstytucji, tylko że wciąż teraz się już zastanawiam, której konstytucji, bo wygląda na to, że nadał sobie kompetencje wyboru spośród sześciorga, dwojga, których przyjął. No ale chyba nie, no, no nie ma jeszcze tego w kompetencjach prezydent. Jeszcze tej konstytucji nie, nie Absolutnie nie ma takich prawnień. I No, Proszę zwrócić uwagę, że jednak twórcy konstytucji i także no naród zaprowadzał do Konstytucji, no tak pomyślano w naszej Konstytucji, że nie ma tej roli takiej kreacyjnej prezydenta w, w powoływaniu sędziów Trybunału. Prezydent powołuje wszystkich innych sędziów sądów, powszechnych sądu najwyższego to jest jego rola. Dopiero z chwilą wręczenia powołania ktoś się staje sędzią, ale sędzią Trybunału, ta szóstka prawników, stała się w momencie podjęcia mm. uchwały przez, yy, przez trybunał, więc prezydent nie ma prawa tego tak, to tak. Ale to to, minister Bogucki, wspomniany przez pana na takiej bardzo długiej dzisiejszej konferencji, tłumaczył, że prezydent bierze odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w czasie jego kadencji. A w czasie jego kadencji zwolnione zostały dwa miejsca w Trybunale, w związku z tym on te dwa miejsca wypełnia. Yy, a pozostałe osoby, pozostałych czterech sędziów będzie czekało na, do mm, końca wiemy, na jakiegoś rodzaju analizę. Jak pan ocenia ta Taką, tak po, takie postawienie sprawy. Nie, to, to jest pretekst. I to, to jest bardzo, znaczy niemądre, no to jest intencjonalne złej woli, bo e, oczywiście możemy czynić jakiś taki zarzut, że może Sejm powinien szybciej wybrać tych sęgów, ale naprawdę to nie jest tak, że jeżeli ktoś został wybrany po kilku miesięcznej przerwie, na, a pozostali zostali wybrani szybciej, to że można to różnicować. Poza tym proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sejm wybierając... Sędziów nie ma obowiązku wskazywać, że wygrał pa wybrał panią mecenas Bętkowską na miejsce zwolnione przez sędziego takiego, takiego że z spoczynku. Sam czegoś takiego nie robi. Była jakieś taka praktyka, tak. ale sam od niej odszedł. I nie ma sam takiego obowiązku. Więc my nie wiemy, który z tych sędziów po kim obejmuje, obejmuje stanowisko. Więc ta, wybór tej dwójki jest tym bardziej arbitralny i pozbawiony jakichś podstaw. Powinno być od całej szóstki sędziów odebrane ślubowanie. A minister Bogucki dzisiaj mówił, że gdyby Sejm, gdyby marszałek Czarzasty odpowiadał na listy prezydenta, wyjaśniał yy, wątpliwości, to wtedy ta sytuacja by wyglądała inaczej. Pana zdaniem tutaj rzeczywiście doszło do zignorowania... Myślę, że tu wchodzimy, tu wchodzimy w oceny polityczne. Yy, sprawa jest jednoznaczna. No każdy. Uchwała Sejmu jednak podlega jakiejś publikacji, to jest akt urzędowy, zaistniał wybór i tu, tu, tu jakieś listy pana marszałka, czy on odpowiadał na pisma, czy nie, to, to, jest, to już jest praktyka polityczna, to nie ma żadnego znaczenia. Jest ważna uchwała Sejmu, są sędziowie, którzy muszą, których prezydent musi odebrać ślubowanie jeżeli i mamy prawo czuć od prezydenta, że kieruje się interesem publicznym, a nie innym. Jak pan myśli, co będzie teraz? Bo minister Bogucki, znów przywołuje go, bo ze względu na tą dzisiejszą konferencję mówił, że wystarczy 11 sędziów w trybunale, trybunał może procedować, jest pełny skład, 11 osób, nie ma żadnego kłopotu. Jak pan myśli, jak to będzie wyglądało w praktyce i z to, co z tym czworgiem sędziów? Wydaje mi się, że jeśli to się będzie przedłużało, albo jeżeli będzie jednoznacznie negatywne stanowisko pana prezydenta, to pewnie zaistnieje no, jakiś wariant B. Czyli to ślubowanie zostanie złożone w inny sposób i przesłane zostanie do pana prezydenta. No, o, tym, o tym jest mówione dzisiaj także sędzia Markiewicz o tym yy, mówił w jednej ze stacji telewizyjnych właśnie o takim rozwiązaniu. Potem będzie problem, prawda, czy te osoby będą w ogóle dopuszczone do sprawowania swojego urzędu przez pana Sienczkowskiego, czy będą, będą fizycznie wpuszczone do machu Trybunału. No, ja bym nie chciał. Myślę, że jako obywatel byśmy nie chcieli jakichś gorszących sytuacji, no bo to żeby policja się wprowadzała sędziów, pan Sienczkowski będzie zamykał te drzwi. No to by źle, to by źle wyglądało, to by godziło w powagę, w powagę państw. Ale z drugiej strony no nie można się pogodzić tak po prostu, że pan prezydent powie nie, bo nie, bo ja, ja ja to robię, ja, ja nie ja nie od nie ani będzie sędziami. Tak. Te osoby mają obowiązek zacząć pracować. Zwłaszcza, że zostaniemy wtedy z pytaniem, co z tymi czterema wakatami, jeśli prezydent nie uzna wybranych czterech czworga sędziów za e, legalnie wybranych. Tylko, no, że nie taki jest ustrój państwa, że to nie odwoli pana prezydenta zależy, czy ktoś jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie jest to dalej. No tak, dależy, jak podwoli, mówię, wydaje się, że, że mam, zaczynamy mieć w praktyce jakąś nową, zupełnie nieznaną nam konstytucję. Piotr Gądziarek, sędzia Stowarzyszenia Sędziów Justitia serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Polskie Radio. Jedynka. Zastanawiam się, czy warto dzisiaj zarwać noc i oglądać orędzie Donalda Trumpa. No, to zależy. Jeśli przywiązujemy wagę do jego słów, to bez wątpienia tak. Ja na pewno obejrzę, bo już teraz Państwa zapraszam. Będzie relacja i komentarze w sygnałach dnia jutro rano w jedynce o 7.40. No i zastanawiam się, czy możemy już zdradzić zakończenie. Innymi słowy, czy Donald Trump zapowie wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO? Zapowiedzieć może wszystko. Myślę, że jednak tego nie zrobi, bo wyprowadzić Stany Zjednoczone z sojuszu to by nie było proste zadanie. Więcej o tym Magdalena Skajewska. Donald Trump nigdy wielkim zwolennikiem na to nie był. W przeszłości nazywał go już przestarzałym, a sojuszników dłużnikami. Podczas swojej pierwszej kadencji regularnie wytykał Europejczykom brak większych wydatków na obronność kilkakrotnie podawał wątpliwość, czy NATO przyszłoby z pomocą Stanom Zjednoczonym, gdyby zaistniała taka potrzeba, mimo że w historii miał tego już wyraźny dowód. Misja NATO w Afganistanie była pierwszym i na razie ostatnim przypadkiem uruchomienia artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego o wspólnej obronie, po tym jak 11 września 2001 roku Al-Kaida zaatakowała Nowy Jork i Waszyngton. W przeciwieństwie jednak do tamtych wydarzeń, działania Amerykanów w Iranie nie są odpowiedzią na atak. I dlatego Europejczycy nie chcą się w nie angażować, co irytuje prezydenta Trumpa. Mówiłem to od dawna. Zastanawiam się, czy NATO pomogłoby nam. To był wielki test. Nie potrzebujemy ich, ale powinni tam być. Chodzi tu m.in. o ewentualną pomoc Europejczyków w odblokowaniu ciśniny Ormus, w której transport surowców i innych towarów został sparaliżowany przez irańskie ataki na tankowce. Ale chodzi także o udostępnienie baz wojskowych do operacji przeciwko Iranowi. I choć Wielka Brytania czy Francja na takie wykorzystanie zezwoliły, to już Hiszpania nie dość, że prośby Amerykanów odrzuciła, to jeszcze zamknęła swoją przestrzeń powietrzną dla zmierzających do Iranu amerykańskich samolotów. To już sekretarz stanu. Marco Rubio. But I do think, Niestety będziemy musieli przeanalizować, czy ten sojusz, który dobrze służył temu krajowi przez jakiś czas, nadal nam służy, czy też stał się teraz drogą jednokierunkową, w której Ameryka jest po to, by bronić Europy. Ale kiedy my potrzebujemy pomocy naszych sojuszników, odmawiają nam prawa do użycia baz czy przelotów. Po tej wypowiedzi Rubio dla Fox News temat rozwinął prezydent Trump, który w wywiadach dla The Telegraph i Reutera Powiedział Frost, rozważam wycofanie USA z sojuszu. Reakcja brytyjskiego premiera Kira Starmera była stanowcza, ale spokojna. NATO jest najbardziej efektywnym militarnym sojuszem, jaki świat kiedykolwiek widział. Utrzymywało nas bezpiecznymi przez wiele dekad. Mamy zobowiązania wobec NATO. Bez względu na jakąkolwiek presję na mnie czy na innych partnerów, Zamierzam działać w imieniu narodu brytyjskiego. To nie jest nasza wojna. Nie damy się w nią wciągnąć. Podobnie wydają się myśleć także inni przywódcy europejscy, którzy jednak dzisiaj w znakomitej większości zachowali milczenie. Wszyscy na starym kontynencie zdają sobie jednocześnie sprawę, że udział Stanów Zjednoczonych ma dla sojuszu absolutnie kluczowe znaczenie. I liczą na to, że za słowami Trumpa nie pójdą czyny. O czym mówiła Magdalena Skajewska, a z nami połączony jest profesor Krzysztof Kubiak z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Jak pan odbiera te słowa Donalda Trumpa o tym, że on, bo powiedział to dziś w wywiadzie dla brytyjskiego dziennika Daily Telegraph i dla agencji Reutera, że poważnie rozważa wycofanie Stanów Zjednoczonych z NATO jako realną groźbę, czy tylko jako retoryczny zabieg, żeby... Jakoś spróbować innych sojuszników zmobilizować do tego, żeby wsparli Amerykanów w tej wojnie, jaką z Izraelem do spółki prowadzą z Iranem, bo sojusznicy się do tego nie palą. Nie chciałbym popadać w alarmistyczne tony, ale uważam, że jest to najpoważniejszy kryzys, w którym mierzy się NATO po od początku swojego istnienia. Z jednej strony... To, mogą być, to może być próba bardzo brutalnej, bezwzględnej dyplomacji ukierunkowanej na wymuszenie na Europejczykach określonych działań. Z drugiej strony pamiętajmy, że ta niechęć do NATO sygnalizowana była już w trakcie pierwszej kadencji prezydenta Trumpa i w ciągu tych miesięcy, które mogliśmy obserwować drugiej kadencji Również tego rodzaju głosy płynęły. Obawiam się, i oby pozostało to tylko hipotezą, że w sytuacji, gdy operacja w Zatoce Perskiej generalnie idzie głęboko nie po amerykańskiej myśli, już rozpoczęło się poszukiwanie winnych tego stanu rzeczy za współwinnych uznani zostają tutaj duży cudzo, cudzysłów wiarołomni sojusznicy i w istocie e, może zaistnieć sytuacja, w której administracja amerykańska e, postawi e, dalszą obecność Stanów Zjednoczonych w sojuszu na ostrzu noża. A co z takimi przypuszczeniami? One się pojawiają też w europejskich i nie tylko europejskich, bo także i amerykańskich mediach, że w ogóle Trump od początku trochę planował upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu. Z jednej strony e, uderzyć w Iran i osłabić ten kraj ile tylko się da, a po drugie właśnie uzyskać pretekst do tego, żeby jeśli nie zupełnie wycofać Stany Zjednoczone z NATO, to jeszcze bardziej ograniczyć obecność Amerykanów w sojuszu, wytłumaczyć to swoim amerykańskim obywatelom, tym, że właśnie to na to nie działa, bo Europejczycy się nie chcą w wojnę z Amerykanami angażować, choć to wojna nieobronna, ale ofensywna, to Amerykanie atakują, a nie się bronią. No i to się w znakomity sposób wpisuje w ową niechęć do sojuszu manifestowaną już w czasie pierwszej kadencji. To w istocie dla dużej części amerykańskich wyborców stanowić może wiarygodny pretekst, jeżeli nie do zerwania więzi euroatlantyckich, to przynajmniej do podjęcia działań ukierunkowanych na ich gruntowne przebudowanie. A może też Trump próbuje grać w ten sposób, że grozi wyprowadzeniem Amerykanów z NATO, a tak naprawdę chodzi o to, żeby ograniczyć po raz kolejny obecność wojskową amerykańską w Europie, bo jeśli się skończy tym, że Amerykanie zabiorą tylko, tylko w cudzysłowie oczywiście, część swoich wojsk z Europy, to to te Europejczycy powiedzą, ów, mogło być gorzej, chociaż i tak od początku chodzi o to, żeby zmniejszyć tę obecność wojskową. I to też się wpisuje w ten e, potencjalny program gruntownego przebudowania NATO jako e, Sojuszu Obronnego. Jakbyśmy na to nie patrzyli, jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, e, w tej chwili przed nami są scenariusze złe, i coraz bardziej mroczne. Już sama kwestia, wyciągnięcie tej kwestii ewentualnego wycofania Stanów Zjednoczonych z sojuszu jest naruszeniem pewnego fundamentu y, bezpieczeństwa euroatlantyckiego, który bar bardzo mozolnie budowany był co najmniej od 1945 roku. A to w ogóle możliwe, panie profesorze, żeby wystąpić z NATO? Bo są co do tego wątpliwości, czy Donald Trump może podjąć taką decyzję samodzielnie, czy jednak musiałby uzyskać zgodę y, kongresu? No i czy, czy w ogóle istnieje jakakolwiek procedura wychodzenia z NATO? Y jako takiej procedury y, formalnej nie ma, ale jak uczy nas ostatnich lat kilka, kilkanaście już z całą pewnością y, w polityce nie ma takiego pojęcia jak krok niemożliwy. No, nie było też chyba procedury wychodzenia z Unii Europejskiej, a Wielka Brytania jednak Unię opuściła. To jest może zbyt prosta analogia. Y, Powtórzyłbym jeszcze raz, że w polityce taka kategoria jak zachowania czy działania niemożliwe, taka kategoria po prostu nie funkcjonuje. Bardzo dziękuję profesor Krzysztof Kubiak, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ja przypomnę, około trzeciej czasu polskiego Donald Trump wygłosi to orędzie do Amerykanów. Będziemy wszystko w sygnałach dnia o 7.40 rano także dla Państwa komentować. Teraz o cenach paliwa. To paliwo w Polsce już jest tańsze, bo obniżyliśmy VAT, akcyzę, no i ustaliliśmy cenę maksymalną. A efekt tego kierowcy z Litwy, Czech i Niemiec coraz częściej tankują u nas. Czyli jeśli dobrze rozumiem, generalnie dopłacamy z publicznej kasy do benzyny kupowanej przez naszych serdecznych, bo serdecznych, ale jednak sąsiadów. No w jakimś sensie tak rzeczywiście jest, ale pytanie czy to są aż takie tłumy, że potrzebne byłyby dla nich ograniczenia na stacjach. Wyjaśnia Izabela Kostyszyn. Na przygranicznych stacjach jak w Lubieszynie przy granicy z Niemcami kolejki były już od świtu. Od samego rana. Jeszcze bazary pozamykane, a oni już paliwo kupują. Więcej teraz Niemców przyjeżdża odkąd jest trochę taniej? Widać. Tylko my po polsku rozmawiamy tutaj. Nic dziwnego. Po rządowej obniżce różnica cen benzyny między stacjami po polskiej i niemieckiej stronie granicy to 70 do 80 centów. Gasa, się... Ceny dużo lepsze niż w Niemczech. U nas kosztuje 2,30-2,50 euro. Czyli w Polsce jest prawie euro taniej? Bez wątpienia, to dużo dla Niemców? Tak, dlatego przyjeżdżamy tutaj, bez wątpienia to dużo. W kolejkach do dystrybutorów Polaków dosłownie kilku. Myślałem, że nikogo nie będzie, a jednak... Już są i już z kanistrami. Jak ktoś tankuje do bańki, no to wiadomo, że, że Niemiec. Jeżeli ktoś chce tutaj zatankować Polak, to... No i w kolejce. Oni tu zawsze przyjeżdżają tu u mnie, no bo robią zakupy oprócz tego i jedzą obiady. Myśli pan, że to przez święta, czy przez to, że jest taniej po że prostu? Jest taniej, dowiedzieli się. Kolejki niemieckich kierowców ustawiły się od rana również na trójstyku granic w rejonie Bogatyni. Właściciel położonej w tym rejonie stacji benzynowej nie ma wątpliwości. Niemcy to teraz główni klienci. Masa o wiele więcej. Obecnie lepiej jest zatankować w Polsce niż w Niemczech. Jest taniej o jakieś 30-40 eurocentów. Na stacji w Kopaczowie nie brakuje też klientów z Czech. Za litr oleju napędowego płacą tu o prawie 60 groszy mniej niż po czeskiej stronie granicy. W przypadku benzyny różnica wynosi 90 groszy. Robiliśmy w Polsce zakupy i tylko dotankowujemy. Jest na pewno taniej niż w Czechach i jestem przekonana, że ludzie będą przyjeżdżać. W Suwałkach na razie szturmu kierowców z Litwy na stację paliw nie ma, ale zwiększony ruch jest u naszych sąsiadów diesel kosztuje w przeliczeniu już prawie 10 zł, a benzyna niecałe 8 zł. A że nasze ceny są dla Litwinów korzystne, więc tankują przy każdej okazji. No, dla nich wystarczy złotóweczka na litrze i nawet przy okazji zakupów, e, wszystkie swoje pieniążki, które mają z dzisiejszego dnia zakupów, które zostają, wydają tutaj co do grosza. Wielu polskich kierowców ma jednak obawy. Myślę, że żebyśmy nie sprzedawali tańszego, bo dla nas zabraknie. Jest taka obawa? No pewnie jest. Jeżeli wojna się przedłuży, to jest. To Oprócz też cen paliw jeszcze zachęca to, że u nas w sklepa się stanie i nie na pewno dla nich. Po to, by nie zabrakło, sytuację na polskich stacjach paliwowych przy granicach monitoruje rząd. Premier Donald Tusk nie wyklucza interwencji, jeśli będzie taka potrzeba. Na razie nie mamy do czynienia z jakąś masową turystyką, przede wszystkim z kierunku zachodniego, tą turystyką paliwową, czyli... No, wyjazdami do Polski po tańsze paliwo. Jednak w razie czego rząd jest gotowy do interwencji, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Mamy w zanadrzu przeanalizowane dokładne mechanizmy, jak możemy zainterweniować w przypadku zaistnienia tego problemu, który może dotyczyć braku paliwa przy niektórych powiatach, przy niektórych stacjach. Dzisiaj takiego zagrożenia, szanowni państwo, nie ma. Dzisiaj stany magazynowe, dzisiaj ta podaż paliwa jest na odpowiednim poziomie. Są kolejki przy stacjach niektórych przy granicy, natomiast one nie wpływają na to, by paliwa na tych stacjach brakło. Jutro, zgodnie z decyzją Resortu Energii, cena maksymalna benzyny 95 wyniesie 6,23 zł za litr, benzyny 98,6,84, a oleju napędowego 7,65 za litr. Na zegarach 22.28 i to jest dobry moment, żeby zadać to ważne pytanie. Michale, gdybyś mógł przeżyć jedno historyczne wydarzenie, to które? No to może upadek muru berlińskiego, bo miałem 6 lat wtedy, no ale trudno powiedzieć, żebym to pamiętał. Albo może drugie, równie przełomowe wydarzenie, czyli słynny koncert z w sali kongresowej w 67 roku. No są dobre, dobre pomysły. Ja mam jeszcze lepszy. Lądowanie na Księżycu w 69 roku. Chciałabym to przeżyć, a teraz mam szansę przeżyć sequel. Po pół wieku w ramach misji Artemis Amerykanie znowu wysyłają ludzi w kierunku ziemskiego satelity. Na razie czworo śmiałków będzie oglądać Księżyc za szyby, tak jak w misji Apollo 10 i w misji Apollo 13. Ale celem programu Artemis jest lądowanie... A potem kto wie, może baza księżycowa. I start za prawie dwie godziny, bo yy, no, dwie godziny bez jednej minuty dokładnie. Na przylądku kanaweral jest szczęśliwiec, który to wszystko zobaczy. Jan Pachlowski, nasz specjalny wysłannik. Witaj, Janku. Kłaniam się nisko. Dzień dobry z mojej perspektywy, bo to jeszcze pięknie hmm. jest jasno. I będziesz to wszystko oglądał. No i 400 tysięcy innych osób, które na żywo to wszystko zobaczą. Rzeczywiście historyczna chwila. Czuć te emocje? czuć te emocje. Mam nadzieję, że mój głos tutaj bez problemu dociera, bo lekko wieje i coraz więcej osób się tutaj gromadzi na plaży, gdzie jestem. Jak tak popatrzę na przeciwko, to co widzę? Widzę daleko rakietę, ale też widzę takie trochę niebezpieczne, ciemne chmury. Bo tutaj wszystko musi zagrać w stu Po pierwsze technika. NASA zapowiada, że po tych problemach, kiedy dwukrotnie start misji był opóźniany, najpierw w lutym i na początku marca, w końcu ta data. Tutaj jeszcze jest pryma apryli z 1 kwietnia, ale ten ten lot to nie jest prymaprylis, to podkreślamy. Mówimy o starcie, bo ten start planowany jest o godzinie 24:24 24 czasu polskiego, ale jeżeli pogoda jednak trochę by tego figla sprawiła, to jeszcze przez dwie godziny będzie to okienko otwarte, a w ogóle jakby się dzisiaj nie udało, no to jest czas do 6 kwietnia. Ale na razie się tym nie przyjmujemy, nie ma jakichś tutaj takich przełomowych wiadomości, że ten start mógłby się opóźnić, czyli trzymajmy się tej godziny dokładnie 0,24 czasu obowiązującego w Polsce. Mówimy, że wszystko musi zagrać, ale loty kosmiczne zawsze są tutaj oparte na pewnym ryzyku i o tym zaraz przed startem mówi szef NASA Jared Isaacman. Posłuchajmy. Kluczowym w tym wszystkim jest to, że zawsze taka misja obarczona jest ryzykiem. Robimy wszystko, by ograniczyć go do zera. Nie da się jednak eksplorować kosmosu bez świadomości o zagrożeniach, jakie w tym przypadku są. Huberta Kika, znanego dziennikarza, który pasjonuje się, jest specjalistą w przypadku lotów i w ogóle startów kosmicznych, ogląda je na żywo. Zapytaliśmy też o porównanie, bo często się Państwo zastanawiają, jak wyglądają koszty w ogóle realizacji takiego programu. I tutaj porównaliśmy to Apollo versus teraz Artemis i Artemis II. Posłuchajmy.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 Patrzę teraz na tą rakietę, patrzę teraz na osoby, które tutaj przychodzą na plaży, na przylądku Canaveral i też patrzę na te chmury, które nadążają i na mnie, i na tą rakietę, i na te 400 tysięcy osób, które będą na żywo to oglądać, ale my miejmy nadzieję, że nie na tyle groźne, aby rakieta mogła wystartować. I jedna bardzo ważna kwestia, bo mogą się Państwo zastanowić, dlaczego ludzie teraz nie wyglądają na Księżycu. Podkreślamy, to jest proces. Najpierw rok 2022, misja bezzałogowa Artemis, teraz misja Artemis 2 czyli okrążenie tutaj orbity około księżycowej Ponad milion kilometrów pokona załoga w trakcie tej dziesięciodniowej podróży. Potem lądowanie bezzałogowe na, na Księżycu. I jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, to lądowanie, Księżyca, lądowanie człowieka na Księżycu przewidziane jest na 2028 rok. Jest przylądka Jan Pachlowski. Magazyn Polska i Świat. A kupiłeś kiedyś żonie w prezencie książkę, którą tak naprawdę sam chciałeś przeczytać? Przyznam się, zdarzyło się. <laughs> no to teraz mam takie życzenia dla trójki, która dzisiaj obchodzi 64. urodziny i to są takie życzenia, których życzę nie tylko trójce, ale i jedynce radiowej, wszystkim stacjom i wszystkim mediom. Publicznym i prywatnym, bo życzę Ci, Radiowa Trójko, solidnych, instytucjonalnych zabezpieczeń niezależności. Tak, żeby politycy nie mieli wpływu na media, ani na te publiczne, ani na prywatne. I żeby prawo i instytucje chroniły niezależność dziennikarską, a nie tylko ich osobista odwaga i dzielność pojedynczych dziennikarzy. Zatem mądrej ustawy medialnej i dużo zdrowia. A z okazji tych urodzin trójki odbył się jubileuszowy koncert i o tym Aleksander Ziemiańczyk. Trójka to jest całe moje dzieciństwo i ja wzrastałam z audycjami Marka Niedźwieckiego nagrywając na kasety, na magnetofon grundik piosenki z tej audycji, no też edukując się jednocześnie, więc to jest dla mnie fajna rzecz, że jestem po drugiej stronie radia. Tak naprawdę zakochania, jeden Ja tu w zasadzie pracowałem swego czasu. Miałem swoje audycje w trzy kolorze jazzu z wokalistyką na ty, także no nagrywałem tu z Marią Czubaszek, z Wojtkiem Karolakiem. Tu została nagrana moja piosenka, no najbardziej popularna, czyli do zakochania jeden Andrzej Dąbrowski, Kasia Stankiewicz, Barbara Wrońska, Reniusis, Waluś Kraska Kryzys oraz zespół Metro. Wystąpili pod czas koncertu z okazji 64. Urodzin Trójki. To studia Polskiego Radia imienia Agnieszki Osieckiej przybyli byli i obecni dziennikarze oraz oczywiście słuchacze anteny. Pięknych audycji, dobrych dziennikarzy i dobrej muzyki. Bez was się nie da żyć, po prostu. Z okazji Urodzin przygotowano szereg wydarzeń, które zabiorą słuchaczy w podróż w czasie. Na antenie pojawią się odcinki kultowego słuchowiska Kocham Pana Panie Sułku. Ich emisji towarzyszyć będzie uruchomienie kanału na YouTube Powtórka z Rozrywki Mówi szefowa trójki Agnieszka Szydłowska. Tam co tydzień kolejna porcja odcinków tego niesamowitego cyklu stworzonego przez Jacka Janczarskiego. Tym tematem kończymy magazyn Polska i Świat. Agata Kowalska i Michał Strzałkowski. Do usłyszenia. Jedynka. Polskie Radio. A w jedynce już za chwilę Kronika Sportowa i Andrzej Grabowski. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Oczywiście wracamy do tego, co wczoraj, czyli do tego nieudanego meczu polskich piłkarzy w finale Barażów o Mistrzostwa Świata. Będzie o siatkówce, będzie o hokeju i będzie pewna ciekawostka ze wschodu. Także zapraszamy. Kronika Sportowa. I tylko ten stuk, ten stukot w głowie. Kilka prostych błędów I choć polscy piłkarze grali dobrze, to wczoraj w finale Barażów przegrali ze Szwedami 2-3. Polacy na mundial więc nie jadą, a ten mecz podsumowują Tomasz Kowalczyk i Tadeusz Musiał. Do Sztokholmu przyjeżdżaliśmy z nadziejami, a wyjeżdżamy z żalem i niedosytem. Polacy dwukrotnie odrabiali straty, ale po trzecim ciosie już się nie podnieśli. Nasza drużyna nie była słabsza od reprezentacji Szwecji. Co więcej, długimi fragmentami była lepsza, ale brakowało skuteczności, elementu kluczowego, powiedział selekcjoner. Jan Urban. Skuteczność to niesamowicie ważna, ważna sprawa. I to się czuje, przynajmniej ja, będąc blisko wojska, że mentalnie my jesteśmy w tym momencie zdecydowanie silniejsi niż, niż oni. Że tam jest niepewność, tam jest takie tracenie wiary w to, że mogą z nami wygrać. I dostajemy bramkę no można powiedzieć, że prezent, no bo, no bo jeśli wchodzi zawodnik na, na piąty metr bez krycia. No to tak to można nazwać. Czuję taką niemoc, bo trudno, trudno wytłumaczyć, wiedząc o tym, że zagrałeś dobry mecz. A uważam, że nasza gra zaskoczyła zespół gospodarzy. Ale jeśli sam prowokujesz straty bramek, no to nie jest tak prosto. Zrobiliśmy to... To dwa razy. No boli, boli, boli mocno. Szwedzi po prostu no zre zrewanżowali się nam za chorzów. Rozczarowani i słusznie byli też polscy piłkarze. Piotr Zieliński. Zagraliśmy dobre, dobre spotkanie, ta gra na pewno wyglądała bardzo dobrze, byliśmy lepszym zespołem, zasłużyliśmy na, na zwycięstwo, ale taka jest piłka, niestety czasami jest tak, że stwarzasz e, więcej sytuacji bramkowych, no ale ta piłka nie wpada, oni raz się urwą w drugiej połowie i szczerą ci gole na trzyma. Myślę, że można było tego, temu zapobiec na pewno. Mieliśmy piłkę, że trzeba było spokojnie, gdzieś tam odpocząć też trochę, to już końcówka meczu była mądrości może trochę tam zabrakło, no ale tutaj już nie ma co gdybać, no niestety, no tak, tak to się potoczyło, myślę, że jeszcze można było to jakoś zapobiec, ale też jest rywal, przeciwnik jest na, po drugiej stronie i też chce strzelić gola, no. mieli dużo szczęścia, ta piłka gdzieś odsłupka, a później trafiła do Ekeresa i, no i stamtąd już nie, nie dało się tego nie Cwaniactwa nam zabrakło przed stratą y, trzeciej bramki, no bo piłkarski bilar, bilar gdzie gdzieś ktoś blokuje, Ktoś wybija, ktoś znowu dobija, aż w końcu strzeli bramkę. Ale w początkowej fazie to myśmy tę sytuację sprowokowali. Byłem przekonany, że dojdzie do dogorywki, a, a w pewnym momencie, troszkę wcześniej nawet, że to my jesteśmy bliżsi strzelenia strzelenie bramki. Przy trzecim golu myślę, że szkoda trochę. Jan Bednarek. Bo ta piłka się odbijała, blokowaliśmy ją i, i po prostu brakowało, żeby, żeby odbijała się w inną stronę, niestety. No, no. Przykro wydaje mi się wszystkim nam w drużynie, w narodzie myślę, że jest smutek, bo wydaje mi się zagraliśmy całkiem niezły mecz, a kontrolowaliśmy ten mecz i nie wiem, czy nas to zgubiło, czy zbyt czy, bardzo się otworzyliśmy, żeby, żeby ten mecz zakończyć w podstawowym czasie gry, ale no niestety no bardzo bardzo to boli, wydaje mi się, że wszystkich nas dookoła, bo, bo to był dobry mecz w naszym wykonaniu, a, a wracamy z niczym i niestety nie będzie nam na mundial. Pomimo braku awansu, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza podjął decyzję o kontynuowaniu współpracy z Janem Urbanem. Jeśli drużyna się dobrze prezentuje, drużyna robi progres i tak dalej, to zawsze masz większe szanse na to, że ten kontrakt zostanie przedłużony. Prezes Kulesza był przekonany do tego, że, że idziemy w dobrym kierunku i jest po prostu przyszłość tej drużyny. Dobrze to wygląda i stąd być może taka, a nie inna decyzja. Kolejną już pełną misją Jana Urbana będzie wywalczenie awansu na Mistrzostwa Europy, a rywali w kwalifikacjach poznamy w grudniu. Podczas czerwcowo-lipcowych Mistrzostw Świata Polacy będą jedynie obserwatorami. A my spójrzmy na ten wczorajszy mecz i na perspektywy reprezentacji Polski z nieco szerszej perspektywy w studiu Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I tak zastanawialiśmy się przed tym naszym spotkaniem, tak wczoraj właściwie, w którą stronę podążymy? Czy będziemy analizowali to, co piszą o nas rywale, czy też będziemy mocno krytycznie patrzyli na reprezentację Polski, a wyszło nam, że właściwie ani jedno, ani drugie? Trochę tak. Takie pierwsze słowo, które narzuca się to szkoda. Szkoda, bo naprawdę po tym meczu mogło się to ułożyć dużo, dużo lepiej dla nas. To nie był jakiś wstydliwy występ reprezentacji Polski, a do tego czasami nas przyzwyczajała, że jeżeli już przegrywała, to tak, że no nie było czego zbierać e, po ich występie, a tutaj e, no, nie było tak źle, ale nie zapominajmy, że to nie są skoki narciarskie, tu nie ma ocen za styl, tutaj liczy się twardy wynik. Szwedzi byli po prostu bardziej skuteczni w tym spotkaniu. E, oni wzięli rewanż, można powiedzieć, za te baraże poprzednie, kiedy kwalifikowaliśmy się do Mistrzostw Świata w Katarze, tam my zwyciężyliśmy 2 do zera z tego co pamiętam po golach Lewandowskiego i Zielińskiego. No i nie ma się co dziwić, że dużo osób dzisiaj było rozczarowanych, fanów naszej reprezentacji, ale nie tylko, bo i eksperci bardzo rozczarowani, między innymi jeden z byłych reprezentantów Polski Piotr Czachowski. Po tym, co wczoraj zobaczyłem, tej wizji, którą wdrożył Jan Urban, będąc selekcjonerem kadry, wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, ale to jest słowo, które już cały czas od jakiegoś momentu dłuższego powtarzamy i nie ma tego, no czego chcielibyśmy zobaczyć. Zabraknie polskiej reprezentacji wśród aż 48 zespołów, które wywalczyły awans. To jest porażka, to boli. Podobnym nastroju był inny były reprezentant Polski, Radosław Gilewicz. To było jedno spotkanie, które jakbyśmy przegrali z Kretesem, można byłoby powiedzieć, ok, przeciwnik był lepszy. Natomiast w tym meczu to my praktycznie byliśmy drużyną dominującą. To my nadawaliśmy ton, tempo, kreowaliśmy sytuację. Niestety naszym największym problemem było to, że popełnialiśmy błędy. Błędy, które na tym poziomie nie powinny się wydarzyć. Tym bardziej w meczu o wszystko dla kibica. Wydaje mi się, że to był fantastyczny mecz i no boli to boli to strasznie, tym bardziej, że no widzimy kiedyś dobrych kilka lat temu mówiliśmy, że gramy brzydko, ale skutecznie tak, teraz znowu zagraliśmy kapitalne spotkanie. No niestety to inni jadą na mistrzostwa. No właśnie, inni jadą, my nie jedziemy i to nie jest pierwszy raz, kiedy my mamy problemy z tą defensywą, z defensywą z którą mieliśmy perypetię już w kwalifikacjach do tych mistrzostw. Warto tutaj wspomnieć chociażby dwa gole stracone w meczu na Malcie no i porażkę w Finlandii. Tam Polska przegrała 1 do 2, więc z tymi naszymi obrońcami to od dłuższego czasu no, nie jest za dobrze. Lepiej to wyglądało z przodu, ale w defensywie no, na razie jeszcze jest zapas, żeby tutaj trochę poprawić. Radosław Gilewicz, oprócz to, że był zawiedziony, także chwali inną rzecz, która się wydarzyła, a mianowicie przedłużenie kontraktu z selekcjonerem Janem Urbanem. Mnie cieszy jedna decyzja. Dobrze, że ta decyzja nie została dzisiaj ogłoszona o przedłużeniu kontraktu, bo wiemy jaki mamy dzisiaj dzień, czyli 1 kwietnia. Trener Urban zostanie i to mnie bardzo cieszy. W ostatnich pięciu latach było pięciu trenerów, więc czas na stabilizację. Idziemy w dobrym kierunku. Jedno jest też pewne, z mojego punktu widzenia musimy odświeżyć tą kadrę. Jest dobry balans, mam nadzieję, że Robert zostanie i jeszcze troszeczkę pogra, bo mamy troszeczkę problemów, jeżeli chodzi o, o samych napastników, więc Robert cały czas daje tą różnicę, daje dobrą jakość również strzelania goli. Natomiast no nieuniknione jest, że jest kilku piłkarzy, którzy no najprawdopodobniej się pożegnają z tą reprezentacją. Mnie najbardziej cieszy to, bo jestem przy młodzieżówce jako ekspert, więc jestem na bieżąco. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych, młodych piłkarzy. No i właśnie ta młodzież to jest nasza nadzieja na te najbliższe mecze, najbliższe mecze Ligi Narodów, bo to nas teraz czeka. Będziemy grać, przypomnę, na poziomie B, czyli trochę niżej. No i będzie gdzie eksperymentować. Start we wrześniu, a naszymi rywalami w grupie w tej Lidze Narodów będzie, uwaga, Szwecja. Czyli finalista Mistrzostw Świata, będzie Bośnia i Hercegowina, czyli inny finalista Mistrzostw Świata, no i do tego jeszcze Rumunia. Grzegorz Nowaczyk, pięknie dziękuję. Dziękuję. Polacy nie na duży turniej po raz pierwszy od 12 lat, Włosi za to na mundialu nie zagrają trzeci raz z rzędu. Tym razem pokarnych przegrali właśnie z bośniakami. Na włoskich ulicach i we włoskim parlamencie wzburzenie. Nie ma takiej ilości kawy ani cukru, które mogłyby poprawić humor Włochom czytającym gazety w rzymskich kawiarniach Apokalipsa krzyczy dzisiejszy nagłówek Corriere della Sera, narodowa hańba. Tak przegraną podsumował z kolei dziennik La Repubblica. Rozczarowanie to mało powiedziane. Cest gorycz. Niestety Włochy nie mają już piłkarzy na takim poziomie jak wiele lat temu. Nasi piłkarze mają problemy w każdym meczu. Mówi Giovanni, pijący popołudniową kawę w jednej z rzymskich kawiarni. Porażka wywołała burzę w sali obrad Izby Deputowanych. Parlamentarzyści chcą wyjaśnień od ministra sportu na temat przyczyn zapaści, we włoskiej piłce. Najostrzejsze słowa krytyki kierowane są pod adresem prezesa Federacji Piłkarskiej Gabriele Garwiny, który na konferencji prasowej wziął na siebie odpowiedzialność za niepowodzenie. W mediach dominuje przekonanie, że włoską piłkę trzeba zbudować od nowa, ale najpierw potrzebne jest trzęsienie ziemi na wielu stanowiskach. Rzym, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A w Bośni święto. Drużyna świętowała na jednym z centralnych placów stolicy kraju. Do kibiców przemawiał m.in. rekordzista w reprezentacyjnych występach Edin Dzeko. 40-letni piłkarz grał w jedynym do tej pory występie reprezentacji na Mundialu. Było to w Brazylii w 2014 roku. Czekaliśmy na to 20 lat i doczekaliśmy się powiedział Dzeko do tłumów w Sarajewie. Impreza w centrum miasta skończyła się niemal o świcie. Kibice zbierali się nie tylko w stolicy, ale też w wielu innych miastach kraju. Według bośniackich dziennikarzy piłkarska reprezentacja zjednoczyła obywateli tego podzielonego kraju lepiej niż wszyscy politycy. Bośnia i Hercegowina zagra w grupie B z Kanadą, Katarem i Szwajcarią. Piotr Piętka, Polskie Radio. Na mundial jadą również m.in. Czesi, którzy pokaranych pokonali Duńczyków. Wczoraj awans wywalczyli też chociażby Turcy, a w nocy paszporty na Mistrzostwach Świata zdobyły również Demokratyczna Republika Konga i Irak. Dla Kongijczyków to pierwszy mundial od 52 lat, dla, Ira dla Irakijczyków od 40. Początek Mistrzostw Świata w Stanach, Kanadzie i Meksyku 11 czerwca. Piłkarze wracają teraz do klubów, w których grają na co dzień, a w sobotę początek kolejnej kolejki Ekstraklasy. Warce Gdynia już z nowym trenerem, którym został Dariusz Banasi. Ostatnio pracował w GKS-ie Tychy, a najlepiej radził sobie w Radomiaku, którego przeprowadził z drugiej ligi do Elity. Warce zastąpił Dawida Szwargę Arce, która broni się przed spadkiem. Nowy trener też w Londynie. Do Tottenhamu trafił właśnie Włoch Roberto Dezerbi. W lutym zwolniony z Olimpiku Marsylia. Tottenham, dodajmy, broni się przed przed spadkiem z Premier League. Polskie Radio. Jedynka. W kronicy oczy na Lublin, gdzie siatkarze PGE projektu Warszawa po dwóch setach zapewnili sobie już awans do półfinału Ligi Mistrzów. Choć ostatecznie mecz z Bogdanką przegrali. 2 do 3. Opowiada Józef Kufel. Stołeczni do Lublina przyjechali w komfortowym położeniu. Wygrywając tydzień temu u siebie 3 do 1 podopieczni trenera Kamila Nalepki potrzebowali dziś zaledwie dwóch wygranych setów, by awansować do Final Four w Turynie. Swoją robotę projekt chciał wykonać jak najszybciej i już po pierwszym secie postawił mistrzów kraju pod ścianą. Wygrana do 21 otworzyła warszawskiej ekipie już nie drogę ekspresową, lecz prawdziwą autostradę do Włoch. Jedynym pytaniem było, czy nie pojawią się na niej wyboje lub też czy projektowi zwyczajnie nie zabraknie paliwa – nic takiego się nie wydarzyło. Warszawianie w drugim secie kontynuowali dobrą grę, a wygrywając do 18 zapewnili sobie występ w półfinale Ligi Mistrzów. Choć męż trwał, to wynik kolejnych setów nie miał już znaczenia na parkiecie. W obu ekipach pojawiło się wielu graczy, którzy zaczynali spotkanie jako rezerwowi. Po wygranych 25 do 22 i 32 do 30 Bogdanka doprowadziła do tiebreaka. W nim gospodarze zwyciężyli 15 do 12, ale wobec braku awansu do Final Four było to dla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 I, i myślę, że to jest tylko i wyłącznie teraz w naszych głowach. Projekt Warszawa miał wygrać w Lublinie dwa sety, no i bardzo szybko rozstrzygnął kwestię awansu do Final Four, bo już właśnie w pierwszych dwóch setach dzisiejszego starcia Jurij Sameniu. Tak, no pierwsze może co powiedzieć, to w pierwszej meczmy zrobili bardzo dobrą robotę i tutaj potrzeba było zrobić to, jak zaczęli w Warszawie, temu tutaj wygrać dwa sety, wygrali, robota zrobiona, bardzo szczęśliwi, i idziemy do Torynu. Chyba taki był plan, żeby nie dać Bogdance lub Lublin nawet pomarzyć o tym awansie. Nie, no Bogdanka Glanka Lublin też dobrze grali w pewnych momentach, ale może powiedzieć, co w pierwszym meczu i taki w drugim meczu sztab zrobił bardzo dobrą robotę taktyczną, nas przygotował bardzo dobre w pewnych elementach i my zrobili wszystko, co sztab potrzebował i jedziemy dalej. Jakie plany na Final Four? No, Jakie plany, jak zawsze, no prosto tak myślę, że po pierwsze, co można powiedzieć, no cztery, jedziemy w gdzie będę cztery najlepszych drużyny, po pierwsze, ale po drugie już tam, to czemu nie wygrać? Jutro do półfinału wskoczyć może jeszcze warta Zawiercie, która tydzień temu bez problemu wygrała na wyjeździe z Kuczyny, Lubecz i Witanowa. Z Lublina na Śląsk na pierwszy finałowy mecz w hokejowej Ekstralidze. Wszystko śledził Mariusz Rajek. W starciu dwóch gks bliżej obrony Mistrzostwa Polski jest ten z Tychów. W pierwszym meczu finałowym Tyszanie wygrali w katowickiej hali satelita 4 do 2. Pierwsza tercja wyrównana, jako pierwsi gola zdobywają goście po trafieniu z bliskiej odległości Olafa Bizackiego. Krótko przed przerwą wyrównuje Patryk Wronka. Druga tercja na dobrą sprawę zadecydowała o losach pierwszego meczu. W niej Tyszanie mieli największą przewagę. Najpierw razmus Helianko strzałem za zasłony, a później jeszcze podwyższa wyniki. W trzydziestej minucie i 43 sekundzie Joel Herkanen w trzeciej tercji. Tyszani jeszcze podwyższyli prowadzenie ponownie po uderzeniu Razmusa Helianko i wydawało się, że losy rywalizacji są rozstrzygnięte, ale w samej końcówce po uderzeniu Mateusza b GKS ten z Katowic chciał jeszcze wrócić do rywalizacji. Wydaje się, że o porażce gospodarzy zadecydowały dwa czynniki. Przede wszystkim zmęczenie, ponieważ drużyna z Katowic o finał musiała walczyć z Unią Oświęcim w aż siedmiu spotkaniach, a drużyna z GKS-u, Tychy, do pokonania Zagłębia Sosnowiec potrzebowała zaledwie czterech, do tego katowiczanie mieli trochę pecha, uderzali w słupki, a jedna z ich bramek wpadła z sekundy, a w zasadzie ułamki sekundy po końcowej syrenie. Niemniej po tym pierwszym spotkaniu bliżej Mistrzostwa polskiej drużyna GKS-u Tychy. To, że wygraliśmy tutaj, no super sprawa. Mateusz Bryk ze zwycięskiej drużyny GKS-u Czy forma przyszła na najważniejszy moment? No myślę, że tak, biorąc pod uwagę wyniki, to nie można temu zaprzeczyć. Teraz mamy najważniejszy moment, więc jeżeli będziemy trzymać to, co cały czas prezentujemy, to myślę, że możemy być dobrej myśli. A ciąg dalszy tych gier finałowych jutro dodajmy, żeby zdobyć mistrzostwo Czy dobrej myśli. A ciąg dalszy tych gier finałowych jutro dodajmy, żeby z Zdeł... półfinałowe, bo bo zwycięstwa dość pewna. ZTSM CS Lublin wygrał ze ślęzą Wrocław, Jednak... pierwsze mecze półfinałowe, bo bo zwycięstwa dość pewna. ZTSM MCS Lublin wygrał ze ślęzą Wrocław, a Jednak... Wielkopolski z Politechniką Poznań. Tu serie toczyć będą się do trzech zwycięstw. Wybieramy się na tenisowe korty, bo według słynnego dziennika Lekip Iga Świątek miała wybrać już nowego trenera. Zostanie nim Francisco Roig, Hiszpan, który przez kilkanaście lat był w sztabie Rafaela Nadala. Według medialnych doniesień to właśnie Nadal miał Świątek polecić swojego dawnego szkoleniowca. Ostatnio Roig już na własny rachunek pracował m.in. z Włochem Berettiniem czy Brytyjką Raducanu. Ruszamy do Maroka, bo na tenisowym turnieju Marrakeszu zmienny dzień Kamila Majchrzaka. Najpierw w drugiej rundzie singla nieoczekiwanie przegrał z doświadczonym Argentyńczykiem Trungelittim. Potem wespół z Karolem Drzewieckim awansował do ćwierćfinału Debla. Bez powodzenia w Charleston Magdalena Frank, która przegrała z Węgierką Bondar. Z powodzeniem za to Katarzyna Kawa, która awansowała do ćwierćfinału turnieju w Bogocie pokonując Niemkę Marię. Na chwilę Belgia, gdzie na brukowanych drogach, Kolarski wyścig dwa razy w Flanderen, który wygrał w chwili poganne na ostatnich metrach wyprzedzając aktywnego belga Vanarta. Polacy nie dojechali do mety. Let it snow, let it snow and snow. W Niemczech zmiana. Nowym trenerem niemieckiej kadry skoczków został Austriak Andreas Mitter, ostatni asystent Stefana Horngachera. Horngacher według medialnych doniesień w nieokreślonej jeszcze roli trafić ma do Polski. A na koniec Rafał Bała opowie Państwu o pewnych obchodach na wschodzie. Obchodach podszytych pomysłami. 115 lat. Trzeba przyznać, że to wiek godny pozazdroszczenia. Zazwyczaj takiemu salonizantowi składa się gorące i szczere życzenia. Są kwiaty, uściski dłoni, coś za pazuchy też się znajdzie na taką okazję. W delegację do jego wybierają się sąsiedzi, koledzy z byłej pracy, a niejednokrotnie też władze samorządowe, które liczą na zdjęcie z bohaterem. Przecież ten udowadnia, że w trudnych czasach można całkiem nieźle funkcjonować. Bywa, że ktoś się pomyli i zaintonuje 100 lat... Zapominając, że przecież nie wypada wspominać czasów dawno minionych. Trzeba myśleć o przyszłości. No to właściwie czemu nie dwieście? Jednak tym razem życzenia dla 115-latka nie płyną ze wsząta, jedynie od najbliższych przyjaciół. Rosyjski Komitet Olimpijski świętował okazałą rocznicę, wspominając gigantyczne sukcesy z przeszłości. Rosjanie, oczywiście w różnych konfiguracjach, czy to jako reprezentanci Imperium, Federacji, Wspólnoty Niepodległych Państw, Związku Radzieckiego, czy jako neutralni sportowcy wywalczyli 2007 olimpijskich medali. Lepsi w historii olimpizmu są tylko Amerykanie o ponad tysiąc krążków, ale od ośmiu lat przy okazji najważniejszej sportowej imprezy, czy to zimowej, czy letniej, muszą przełknąć gorzką pigułkę, bo ich barwy i hymn są na olimpijskich arenach zakazane. I właśnie przy okazji 115 rocznicy powstania rosyjskiego komitetu prezydent Władimir Putin oznajmił, że oto kończą się czasy rozgrywania losów jego rodaków, sportowców w rytmie politycznych wydarzeń. W swoim liście wyraził nadzieję na lepsze niż dotychczas relacje z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim. Takie miałby się pojawić w związku ze zmianą władz steru MKOL-u. Mimo, że dotychczas przewodnicząca Kirsty Coventry żadnych takich sygnałów w stronę Kremla nie wysyłała. Tymczasem Putin idzie jeszcze dalej. Wspomina znakomite jego zdaniem igrzyska w Moskwie i w Soczi i zapowiada starania o kolejną imprezę tej rangi w swoim kraju. Prawda jest taka, że Kazań, Moskwa czy Sankt Petersburg właściwie z marszu mogłyby zorganizować igrzyska. Mają obiekty i doświadczenie. Pieniądze oczywiście też by się znalazły. Pytanie tylko, jakie byłyby to igrzyska? Nie pod względem sportowym czy organizacyjnym, ale etycznym. Po dekadach wspierania dopingu przez państwo i latach wyniszczania najbliższego sąsiada, czyli Ukrainy. Polskie radio jedynka. Autopromocja. Cztery pory roku. Kiedy rozmawiamy o ważnych sprawach na spacerze, wszystko staje się prostsze. Dlaczego tak się dzieje? Czy dzięki ruchowi czy powietrzu łatwiej mówić o trudnych sprawach?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 Reklama Radio Kierowców Mariusz Dąbrowski zapraszam Autostrada A2 bez zmian na odcinku Węzeł Wiskitki Węzeł Skierniewice w pobliżu Piasków na 400 km po zdarzeniu 6 aut zablokowanej jest lewy pas jezdni w kierunku Poznania. S2 Zderzenie trzech ciężarówek, w tym wypadku jedna osoba poniosła śmierć, zablokowana została jezdnia w kierunku Zawiercia.